Ewangelia Łukasza, rozdział siódmy A gdy dokończył wszystkich mów swoich przed onym ludem, wszedł do Kapernaum. A niektórego celnika sługa, źle się mając, już prawie miał umrzeć, którego on sobie bardzo poważał. Ten usłyszawszy o Jezusie, posłał do Niego starszych z Żydów, prosząc Go, aby przyszedłszy uzdrowił sługę Jego. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go z pilnością, mówiąc, Godzien jest, byś mu to uczynił. Albowiem miłuje naród nasz i on nam buźnicę zbudował. A tak Jezus szedł z nimi. Ale gdy niedaleko był od domu, posłał do niego onsetnik setnik przyjacioły, mówiąc mu, Panie, nie zadawaj sobie pracy. Bądź Ci nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój. przetoż i samego siebie nie miałem za godnego, abym był miał przyjść do Ciebie. Ale rzecz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bądź Ci i ja człowiek pod mocą postanowiony, mający pod sobą żołnierzy i mówię temu, idź a idzie, a drugiemu przyjdź a przychodzi. A słudze mojemu Czyń to, a czyni. Wtedy usłyszawszy to Jezus zadziwił mu się i obróciwszy się rzekł do ludu, który za nim szedł. Powiadam wam, żem ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. A wróciwszy się do domu ci, którzy byli posłani, znaleźli sługę, który się źle miał zdrowego. I stało się na że szedł do miasta, które zowią naim, a szło z nim uczniów jego wiele i lud wielki. A gdy się przybliżył do bramy miejskiej, wtedy oto wynoszono umarłego syna jedynego matki swojej, a ta była wdową, a z nią szedł wielki lud miasta onego którą ujrzawszy Pan użalił się jej i rzekł jej, nie płacz. I przystąpiwszy dotknął się trumny mar, a ci, co nieśli, stanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I usiadł on, który był umarł i począł mówić i oddał go matce jego. Tedy wszystkich strach zdjął, a wielbili Boga mówiąc, prorok wielki powstał między nami, a Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po wszystkiej ludzkiej ziemi i po wszystkiej okolicznej krainie. I oznajmili Janowi uczniowie Jego o tym wszystkim, a wezwawszy dwóch niektórych z uczniów swoich, posłał je do Jezusa mówiąc, Tyżeś jest ten, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy? A gdy przyszli do niego mężowie, oni rzekli Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie mówiąc Tyżeś jest ten, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy? A onejże godziny wiele ich uzdrowił od chorób, od niemocy i od duchów złych i wiele ślepych wzrokiem darował odpowiadając Jezus rzekł im, Szedłszy oznajmijcie Janowi, Coście widzieli i słyszeli. Iż ślepi widzą, chromi chodzą, Trądowaci biorą oczyszczenie, Głusi słyszą, umarli z martwych wstają, A ubogim opowiadana była Ewangelia. A błogosławiony jest, Kto by się nie zgorszył ze mnie, a gdy odeszli posłowie Janowi, począł mówić do ludu o Janie. Coście wyśli na puszczę widzieć? I zali czcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyśli widzieć? I zali człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto ci, którzy w szatach kosztownych i w rozkoszy żyją, są w domach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? I zali proroka? Zaiste, powiadam wam, iż więcej niż proroka. Ten ci bowiem jest, o którym napisano, oto ja posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą. Albowiem, powiadam wam, większego proroka z tych, którzy się z niewiast rodzą, nie masz nad Jana Chrzciciela żadnego. Lecz kto najmniejszy jest w Królestwie Bożym, większy jest, niżeli On. Wtedy wszyscy lud słysząc to, i celnicy, wielibili Boga, będąc ochrzczeni chrztemianowym. Ale faryzeuszowie i zakonnicy pogardzili radą Bożą sami przeciwko sobie, nie będąc ochrzczeni od Niego. I rzekł Pan... Komuż wtedy przypodobam ludzi rodzaju tego, a komu są podobni? Podobni są dzieciom, które siedzą na rynku, a jedne na drugie wołają, mówiąc Grałyśmy wam na pieszczałkach, a nie tańcowaliście, śpiewałyśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście? Albowiem przyszedł Jan Chrzciciel, i chleba nie jedząc, i wina nie pijąc, a mówicie Diabelstwo ma. Przyszedł Syn Człowieczy jedząc i pijąc, a mówicie, oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników. Ale usprawiedliwiona jest mądrość od wszystkich synów swoich. I prosił go niektóry z faryzeuszów, aby z nimi jadł, a tak wszedłszy w dom faryzeuszów usiadł a oto niewiasta, która była w mieście grzeszna, dowiedziawszy się, iż siedzi w domu farzeuszowym, przyniosła alapastrowy słoik maści. A stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc poczęła łzami polewać nogi jego, a włosami głowy swojej ucierała i całowała nogi jego i maścią mazała. A widząc to faryzeusz który go był wezwał, rzekł sam w sobie mówiąc, być ten był prorokiem, wiedziałby, która i jaka jest ta niewiasta, co się go dotyka, bo jest grzesznica. A odpowiadając Jezus, rzekł do niego, Szymonie, mam ci nieco powiedzieć, a on rzekł, powiedz nauczycielu. Miał niektóry lichwiarz dwóch dłużników, Jeden dłużen był pięćset groszy, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli czym zapłacić, odpuścił obydwom. Powiedz tedy, któryż z nich bardziej go miłować będzie? A odpowiadając, Szymon rzekł, mniemam, iż ten, któremu więcej odpuścił. A on mu rzekł, dobrze rozsądził. I obróciwszy się do niewiasty, rzekł Szymonowi — Widzisz tę niewiastę, wszedłem do domu Twego, nie dałeś wody na nogi moje, ale ta łzami polała nogi moje i włosami głowy swojej otarła. Nie pocałowałeś mnie, ale tak jako wyszła, nie przestała całować nóg moich. Nie pomazałeś oliwą głowy mojej, ale ta maścią pomazała nogi moje. Dlaczego mówię Tobie, odpuszczono jej wiele grzechów, gdyż wiele umiłowała, a komu mało odpuszczono, mało miłuje. A on jej rzekł: Odpuszczone są Tobie grzechy. I poczelni spółsiedzący mówić między sobą: Któż jest ten, który ich grzechy odpuszcza i rzekł do niewiasty wiara twoja ciebie zbawiła idźże w pokoju